Zaczynamy przedział rozmów. No i widzisz pan, żeśmy gadali o tym koko i teraz pan o tych maturach wyskoczył. w ogóle co to ma za związek? Że i tu burdel, tam burdel? To przecież wszędzie jest burdel. No jest burdel, ale u nas jest jakiś taki większy. Jak to większy? No, taka no, słyszał pan o burdel mamach? to są zazwyczaj otyłe osobniczki, to u nas są wyjątkowo otyłe. A jak to tak? Wyjątkowo. No wyjątkowo, no ponad program, no dobrze upasiony. A no to wie pan, to u nas to zawsze ponad normę robili, nie? Już ich w PRL-u tak nauczyli, to tak im zostało. Pełen wypasów. A słyszał pan, jak ten maturzysta od nas tej ze wsi zdawał? No jak? Nie, nie nie słyszałem. Pff. Matka mu komójkę pożyczyła z tego Aplem, tym srejplem. I pan sobie w wyobraźnią, sobie wszedł na taki serwis tam zadane.pl, czy coś takiego. I proszę pana on sobie mm, tam z, y, zadawał pytania z matury i sobie pojadali mu tam internaut No proszę pana, ale to wszystko przez tego iPhone'a cholera no. no to ja powiedziałem, że to ten, ten Gips czy Gips jestem mu winny wszystko. No ten Gips to najmniej proszę pana, ale beton to już trochę bardzo bardziej Nie A no, no zostało po PRL-u pan powiem zostało Ja pan powie, że ta matura to jest niewarta nic czy ja wiem, no, bo trzeba się udowodnić, że jesteś pan dojrzały, Ja no. Wie pan, jak ja maturę zdawałem... Oj, to były czasy, wie pan, nic nie trzeba było umieć, chociaż niektórzy to i ściągać nie potrafili, to był problem, no, ale generalnie. A teraz trzeba... Właśnie, kiedyś to wystarczyły papierek z wypisanym gęsim piórem, odpowiedzią na pytanie, a teraz trzeba mieć telefon. Czy, studen czy przyszli studenci, czyli czy licealiści się zadłużają? Proszę Pana, ja, żeby zdać maturę z tym telefonem, to bym się musiał dłużej tej obsługi telefonu uczyć, niż samego materiału, o! No bo Pan, tak samo jak ten student z, z, przyszły z iPhone'em, proszę Pana, masz jakiegoś właśnie Apple'a dziwnego. A ja mam prosty... No myślisz pan, że na studiach co innego jest, proszę pana? To, czy teraz to magister to jest nic nie warty, dlatego ja studiów nie mam. No, to tak jak ja. Znaczy nie, ja mam wyższe wykształcenie, ale studiów nie skończyłem to Jak Tak, wysz... Jak Kwaśniewski. Ale mówię panu, że ja mam prostszy telefon i jest bardzo, bardzo przydatny, proszę pana. Proszę pana... Ile ja bym musiał kabla nakupić, żeby tego, ten swój telefon dociągnąć do tej szkoły? A to już w ogóle, to proszę Pana, to, to bel się chyba nazywał tak, ten od tych telefonów właśnie, na kabel. Tak, proszę Pana. Ja Panu powiem, jak ja bym miał teraz maturę zdawać, to ja bym nic nie napisał. Ale dlaczego? Takiś protest byłby polityczny? Nie proszę Pana, tylko tam trzeba kodować, rozkodowywać, zakodowywać, to Ci o by się przydali. No właśnie, kiedyś było jedno gęsie pióro i można było sobie piciać, a teraz trzeba jakieś proszę pana, kolory. Proszę Pesele, kody, tu wyznacz, tam zaznacz, tu wypełnia zdający, tu egzaminujący, tu sprawdzający, tu nadzorujący. Szanowna komisja, przewodniczący komisji, członek komisji. Kto na to wszystko płaci, proszę pana? A słyszał pan, że to w ogóle to moim zdaniem już skandal. Jakaś tam dziewczyna chciała się przygotować do matury, tak się... Jakoś wzięła i spięła, i kupiła sobie brokatowe długopisy, i jej nie, ob, nie, nie zaliczyli tej matury, bo właśnie chciała, podkreślała jakieś szlaczki, porobiła tymi brokatami. A pa pachnące? A nie wiem, proszę pana, ale pewnie tak, bardzo pilna była. Proszę pana, bo ja, jak pachnące, to jakieś miała taką fuchę, to sprzątałem właśnie w tym, w szkole, gdzie sprawdzali matury, proszę pana. I jakaś baba latała z arkuszem maturalnym po łazience i nim wachlowała. Ja się pytam, co ona robi. Ona mówi, że tu śmierdzi i odświeża. No, no być może jest taka szansa. Nie. Ale panu powiem, że ja to może bym matury nie napisał, ale bym je sprawdził, proszę pana. O, sprawdzić to ja bym sprawdził, ale ja bym był dobrym nauczycielem, bo ja bym wszystkim zaliczył na piątkę. Tak, już to widzę. Pan się lepiej przyzna, ile by trzeba było panu zapłacić za tę piątkę. S tylko trochę, no. M mówiłem panu, że mam prosty telefon, to akurat iPhone by mi się przydał, czy jakiś... I jeszcze by pan zaczął to od podatku odliczać, to w ogóle by był wstyd. Nie, bo to wpita, trzeba by później włożyć, a mi się nie chce z tymi podatkami. No, Znowu czy... się pan robi wulgarny. Dobra, nie będę z panem więcej dyskutował. Ja tam matury i tak chyba nie zrobię, a jak zrobię, to znaczy, że w ogóle zeszła na psy. No, to idź pan do swojego kojca i dalej. Rozmawiali. Grzegorz Ciesielski i Filip Szarecki.